Wszystkim klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, spokojnych i radosnych świąt. Niech los pomaga Państwu zrealizować wszystkie plany i spełnić nawet te najskrytsze marzenia tak, abyście w każdej chwili mogli odnajdywać szczęście. Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności. Tomasz Dudziński z całą załogą Illinois Star Realtors. Radiowy magazyn posiadłość.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 Oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Silniejsza gospodarka, dobra dla rynku realnościowego. Wzrost cen domów o 5,9%. Najwyższy poziom od 31 miesięcy. Liderzy branży twierdzą, że dywidendy podmiotów sponsorowanych przez rząd Powinny zostać zawieszone. Dwie sypialnie dla chrapiących par. Sytuacja gospodarcza kraju stale się poprawia, podobnie jak zaufanie Amerykanów, co napędza rynek nieruchomości pomimo stóp procentowych kredytów hipotecznych, które, choć wciąż na historycznie niskim poziomie, nadal rosną. Czy teraz jest właśnie dobry czas, aby zablokować oprocentowanie i kupić dom? Jill Schlesinger, analityk biznesowy z CBS News, powiedziała w programie CBS This Morning, że dla wielu ludzi z pewnością tak. Ceny domów w USA były w styczniu wyższe niż w ciągu ostatnich trzech lat. Według Krajowego Indeksu Cen Nieruchomości S&P case Schiller ceny wzrosły w styczniu o 5,9% w ujęciu rok do roku, co stanowi skok w górę z 5,7% w grudniu w skali roku. A według Indeksu case Schiller ceny w Seattle, Portland i Denver osiągnęły w styczniu najwyższe poziomy. Grupy branżowe sektora realnościowego wzywają dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego do zawieszenia kwartalnych płatności w wysokości kilku miliardów dolarów, które Fannie Mae i Freddie Mac dokonują na rzecz Federalnego Skarbu Państwa. Dlaczego? Obawiają się, że obu podmiotom kończy się kapitał. Według Inside Mortgage Finance za około 9 miesięcy poduszka kapitałowa Fannie i Freddie spadnie do zera. Pomimo usilnych próśb kierowanych do dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, Fannie Mae i Freddie Mac zapłaciły 31 marca na rzecz Skarbu Państwa dywidendy w łącznej wysokości 10 miliardów dolarów. Powstaje niewielki, ale lukratywny rynek dla domów luksusowych z więcej niż jedną główną sypialnią. The Wall Street Journal nazywa to ostatecznym rozwiązaniem problemu chrapania, a jego adresatem są nie tylko osoby chrapiące. Gazeta zamieszcza profil pary, która wpadła na pomysł dwóch głównych sypialni dla małżonków o bardzo różnych rytmach snu. O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Tanie dwusypialniowe kondominium w Chicago, dzielnica Portage Park. Cena wywoławcza 108 tysięcy. Duża parcela w Niles. Gotowa pod budowę domu jednorodzinnego. Tani pięciosypialniowy murowany bungalow w północno-zachodnim Chicago. Tani dwusypialniowy dom jednorodzinny w północno-zachodnim Chicago. Cena wywoławcza to jedyne 175 tysięcy. Olbrzymi czterosypialniowy dom dwupoziomowy w Des atrakcyjnie położony blisko Lake Opika. Proszę dzwonić po szczegółowe informacje do biura Illinois Star pod numer 847-647-4000. 847-647-4000. Szczegóły dostępne są też w internecie pod adresem posiadłość.com. 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz 847 647 4 i 3 Wszystkim klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych i radosnych świąt.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 O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Duże jednosypialniowe kondominium po kapitalnym remoncie w Chicago, blisko Cumberland i Lawrence. Uwaga! Garaż wliczony w atrakcyjnie niską cenę. Skoki. Dziesięcioletni, duży murowany, dwupiętrowy dom z pełnym wykończonym basementem. Wspaniała lokalizacja z widokiem na pole golfowe. Skoki, atrakcyjne, trzy sypialniowe kondominium, dwie łazienki, balkon, pralnia i garaż w budynku. Bensonville, duży murowany dom parterowy, trzy sypialnie, trzy i pół łazienki, wykończony basement, trzy kominki, gazebo, ziemny basen, ogrodzona duża działka. Bartlett. Dziesięcioletni, olbrzymi dom na podwójnej działce. Pięć sypialni, pięć i pół łazienki, pełny wykończony basement, garaż na trzy samochody. Cena obniżona o 20 tysięcy.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 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4 i Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas.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 Automatyzacja jest wspaniała, ale kupujący chcą wymiaru ludzkiego. Dyrektor generalny KB Home dostrzega niedobór nowych domów. Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką były w centrum kryzysu realnościowego, ponieważ wiele z nich było zabezpieczonych kredytami typu subprime. Teraz papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką powracają, ale sytuacja jest nieco inna niż 10 lat temu, mówi jeden ze znanych zarządców aktywów Michael Firman. Współzałożyciel i dyrektor generalny Angel Oak Caprol powiedział on CNBC News, że teraz jest zdecydowanie inaczej. Jak twierdzi on, wielu kredytobiorców zaoszczędziło na wkład własny 20, 30, a nawet 40% ceny zakupu. Drugi rok z rzędu wzrosła liczba właścicieli domów pochodzenia latynoskiego. Według Krajowego Stowarzyszenia Latynoskich ranościowców wskaźnik właścicieli domów wśród latynosów poszedł w górę do 46% w 2016 roku, co stanowiło nieznaczny wzrost w porównaniu do 45,6% w roku 2015. W raporcie stwierdzono, że cała branża nieruchomości zaczyna dopiero w pełni doceniać znaczenie rynku latynoskiego dla siły całego rynku. Raport ostrzega również, że tempo wzrostu liczby właścicieli domów pochodzenia latynoskiego może zostać ograniczone, jeśli administracja Trumpa przeprowadzi działania które mogłyby osłabić populację latynoską. Czasami można odnieść wrażenie, że wszystko przenosi się do cyberprzestrzeni, a interakcje międzyludzkie nie istnieją. Jednak nowe badanie przeprowadzone przez Eli May pokazuje, że prawie 6 na 10 nowych właścicieli domów złożyło i wypełniło wniosek kredytowy osobiście zamiast przez internet. Joe Tyrell, wiceprezes Eli May powiedział, że badanie wykazało że większość kupujących chce kogoś, kto potrafi odpowiedzieć na ważne pytania i sprawi, że poczują pewność, iż wszystko idzie sprawnie i terminowo. Szef jednej z największych firm budowlanych w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na nowe domy, ale niewielka podaż. Jeff Metzger, dyrektor generalny KB Home, powiedział CNBC, że gospodarka staje się silniejsza, a to dobra wiadomość dla budowniczych. Jego zdaniem sektor budowlany zazwyczaj budował około 2 milionów domów rocznie, jednak w ciągu ostatnich 10 lat liczba ta spadła do 1,3 miliona. Czuj wiosnę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 Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń już dziś 847-647-4000 w internecie posiadłość.com. Tom Dudziński, Illinois Star Realtors. 25 lat pracy. Zobowiązuje. Wszystkim klientom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych i radosnych świąt.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 O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Wheeling. Atrakcyjne dwusypialniowe kondominium. Drugie piętro. Winda w budynku. Prywatny parking. Stan mieszkania bardzo dobry. Cena 106 tysięcy. Szamburg. Tanie, luksusowe, jednosypialniowe kondominium. Dziesiąte piętro. Winda, pralnia, sala ćwiczeń, korty tenisowe, basen i prywatny parking. Inverness. Luksusowy, trzysypialniowy dom dwupoziomowy na półakrowej działce. Basement. Kominek. Nowe łazienki i kuchnia. Olbrzymi garaż. Desplane. Nowy na rynku. Murowany, trzysypialniowy ręcz, Dębowe podłogi. Pełny, wykończony basement. Boczny wjazd do dużego garażu. Pierwszy dystans do jeziora Lejkopika. McHenry Illinois. Budynek komercyjny przy głównej ulicy. 8 tysięcy stóp powierzchni. Obecnie to dobrze prosperujący sklep meblowy. Budynek nadaje się pod każdy biznes detaliczno-usługowy. Niska cena. Wielka to okazja.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonij już teraz. 847-647-430 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Susza na rynku nieruchomości jest bardziej odczuwalna niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego kredytodawcy hipoteczni są tak optymistyczni? Zielony trawnik przed domem zagrożony. Rynek realnościowy powstrzymuje gospodarkę. Spodziewany wzrost zakupów domów wśród milenialsów w ciągu następnych pięciu lat. Według Krajowego Związku Realnościowców niedobór domów na sprzedaż nigdy nie był tak poważny. National Association of Realtors twierdzi, że liczba domów na sprzedaż jest najniższa, odkąd rozpoczęto śledzenie zapasów 18 lat temu. Brak nowych domów to jeden z największych czynników mających wpływ na niskie zapasy. Liczba nowych domów jest obecnie na poziomie około 75% historycznej średniej. Dla kupujących tegorocznej wiosny może to oznaczać mniej opcji, ponieważ domy będą sprzedawać się szybko i za wysoką cenę. Perspektywa stagnacji zysków nie osłabiła optymizmu kredytodawców hipotecznych w Ameryce. Jak wynika z przeprowadzonego przez Fannie Mae w pierwszym kwartale badania nastrojów kredytodawców hipotecznych, ich optymizm ekonomiczny osiągnął rekordowy punkt. Są oni szczególnie podekscytowani kierunkiem rozwoju gospodarki i cenami domów. Doug Duncan, główny ekonomista Fannie Mae, powiedział, że entuzjazm kredytodawców odzwierciedla zaufanie konsumentów zaobserwowane w badaniu przeprowadzonym w lutym. Jednak wielu kredytodawców przyznaje, że martwią się o swoją marżę zysku w 2017 roku. Wypielęgnowany i soczyście zielony trawnik traci na popularności wśród coraz większej liczby amerykańskich właścicieli domów. Częściowo wynika to z problemów związanych z ochroną zasobów wodnych, ale także według badania portalu House.com z tego, jak dużo czasu zabiera jego utrzymanie. Ponad połowa z prawie tysiąca ankietowanych właścicieli powiedziała, że zmniejszyła swój duży trawnik zazwyczaj na rzecz rozwiązań związanych z kształtowaniem krajobrazu, które obejmują zagony ogrodowe, granice ogrodu, krzewy i byliny. Realtor.com donosi, że jedną z wymiernych korzyści przerobionych trawników jest to, że mogą one pomóc wyróżnić Twój dom od domu sąsiadów. Czy rynek nieruchomości powstrzymuje silniejsze ożywienie gospodarcze? Z nowego badania przeprowadzonego przez konsultanta do spraw nieruchomości z Rosen Consulting Group wynika, że tak. The Wall Street Journal w przygotowanym przez Gazetę Podcaście stawia tezę, iż badanie Rosen ujawnia, że rynek realnościowy nie odgrywa tak dużej roli w ożywieniu rynku, jak powinien. Raport Rosen stwierdza, że wciąż surowe standardy kredytowania szkodzą rynkowi nieruchomości. Pokolenie milenium może szykować się do wejścia na rynek nieruchomości w wielkim stylu. Nowe badanie, przeprowadzone przez HSBC Banking Group, wykazało, że 80% milenialsów, którzy jeszcze nie posiadają własnego domu, planuje jego zakup w ciągu najbliższych pięciu lat. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które można łatwo wpaść. Jak ustrzec się przed popełnieniem kosztownego błędu? Jak wycenić dom, aby nie stracić? Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy? Gdzie szukać nabywców z pieniędzmi? Tom Dudziński, ćwierć wieku doświadczenia, ponad 2200 sfinalizowanych transakcji. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu. Illinois Star Realtors, wskażemy Ci bezpieczną drogę do Klausingu. Zadzwoń teraz. 8476474000. W internecie posiadłość.com. Bezpieczna droga do Klausingu. Tom Dudziński. 847-647-4000 847-647-4000 posiadłość.com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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień. O zwykłej porze. Do usłyszenia.